tak jak się powinny sprawdzać, ale z drugiej strony, kurczę, no jeżeli mamy, mamy fajny pomysł i jesteśmy w stanie e, jesteśmy w stanie go zrealizować słuchając głosów, pomocy od gości, którzy, którzy robią takie mhm. rzeczy jak Google TV, no to myślę, że szczególnie w naszym kraju coś takiego jest bardzo potrzebne. Mamy świetnych, świetnych programistów, świetnych ludzi z pomysłami, ale trochę brakuje tego ekosystemu mhm. jeszcze i tych tak jakby